Pan z wami. Słowa Ewangelii Według świętego Marka Amen. Jeden z uczonych w piśmie Zbliżył się do Jezusa i zapytał go Które jest pierwsze Ze wszystkich przykazań Jezus odpowiedział Pierwsze jest Słuchaj Izraelu Pan Bóg nasz Pan jest jedyny Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest. I nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopolenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumie, rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się więcej Go pytać. Oto Słowo Pańskie. Amen. Amen. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, kiedy przygotowywałem się do tych rekolekcji, początkowo plan był inny, że skupimy się konkretnie na dzisiejszym czytaniu i na słowie miłości, ale jest to dłuższy fragment, dlatego będzie on jutro w czasie konferencji. A dzisiaj chciałbym skupić się tak jak przeżywamy święto kobiet na niezwykłości bycia kobietą. I tutaj posługuje się treściami księdza Marka Dziewieckiego, który właśnie też pokazuje nam niezwykłość kobiety w planie zbawienia. Bóg objawia nam tą niezwykłość kobiety poprzez Maryję, swoją matkę. I także każda kobieta ma naśladować swoim życiem Maryję i także ma odkrywać swoje powołanie i to, że wiele kobiet jest w kryzysie to jest właśnie też brak rozumienia swojego powołania dlatego jest, każda kobieta jest zaproszona aby naśladować w swoim życiu Matkę Bożą i bycie kobietą często kojarzy się z niższym statusem społecznym z zależnością od mężczyzn, z bólem rodzenia dzieci, z troską o ich wychowanie. Tak traktować kobiet coś to jest ciężar i nie jest to powód do dumy. Wychowanie dzieci czy troska o ludzkie oblicze ziemi wymaga większego geniuszu niż skonstruowanie komputera czy zbudowanie wieżowca. Dojrzała kobieta to natchnienie dla mężczyzn i błogosławieństwo dla ludzkości. Psalm 31, Księga Przysłów w 31 rozdziale mówi takie słowa Niewiastę dzielną któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły Kobieta, żeby być szczęśliwą, nie musi udawać mężczyzny. Ale dzisiaj widzimy, że wiele kobiet próbuje dorównać, próbuje naśladować mężczyzn w różnych dziedzinach, w różnych fachach, a to nie jest jej prawdziwe powołanie. Mężczyźni nie doceniają często roli kobiet ich roli w społeczeństwie. Zakochani traktują swoje wybranki jak bóstwa, później odnoszą się do nich z arogancją i nawet drastycznie potrafią je krzywdzić. Kobiety nazywane są płcią słabszą, ale zwykle żyją dłużej od mężczyzn. Kobieta potrafi Dniami i nocami trwać przy tych, którzy potrzebują pomocy. Ciało kobiety dostosowane jest do funkcjonowania w świecie osób, w którym potrzeba być zawsze na dyżurze. Kobieta wrażliwa jest na piękno kształtów, kolorów czy zapachów, ale też na piękno wewnętrzne, psychiczne, moralne i duchowe. Na piękną miłość czystość, gościnność, kulturę bycia. Zdumiewa i wzrusza pięknem, które przemienia środowiska dotknięte brzydotą materialną czy moralną. I takim pięknem promienieje Maryja, stojąca pod krzyżem Syna, i matka Teresa odwiedzająca slamsy Kalkuty. Piękna jest filozofia życia kobiety. Filozofia, w której miłość i szlachetność są najważniejszą cechą, ważniejszą niż przyjemność czy zysk. Kto dostrzega jedynie zewnętrzny urok kobiety, nie potrafi zachwycić się jej pięknem. Pięknem jej wnętrza. Szlachetna kobieta to nie tylko płeć piękna, to piękna osoba. I wielu mężczyzn uważa, że to oni wnoszą największy wkład w rozwój ludzkości. Uważają, że twórczość człowieka przejawia się tylko w postępie, w nauce, w technice, czy w produkcji dóbr materialnych. A przecież urodzenie i wychowanie człowieka jest nieporównywalnie kreatywne niż skonstruowanie jakiegoś urządzenia. Dojrzałe kobiety są niezwykle twórcze duchowo. Dysponują fantazją miłości i geniuszem wychowawczym. Są natchnieniem dla mężczyzn w ich aktywności gospodarczej, kulturowej czy politycznej. Mężczyznom trudno zdobyć się na pracowitość i zaangażowanie wtedy, gdy w ich życiu zabraknie twórczych kobiet. Kobieta potrafi być jednocześnie dobra i piękna. Swoją miłością kobieta potrafi wydobyć z drugiego człowieka dobro. Wybiera zawody wymagające kontaktu z ludźmi. Jest nauczycielką, pielęgniarką, lekarką, terapeutką. I dojrzała kobieta rozumie także inne kobiety. I jest solidarna razem z nimi. Mężczyzn uczy szacunku i podziwu dla kobiet. Mobilizuje ich do budowania społeczeństwa, w którym osoby są ważniejsze niż rzeczy i w którym to, kim jesteśmy, jest ważniejsze niż to, co posiadamy. Najpiękniejszym obrońcą i promotorem kobiet w historii ludzkości jest Jezus Chrystus. On uczy mężczyzn szlachetnej miłości do kobiet, i troski o ich los. Jednocześnie przestrzegał przed wyrządzeniem kobietom krzywdy, choćby z spo, porządliwym spojrzeniem. Wszystkie kobiety, które spotkały Jezusa, stawały się zdolne do niezwykłej miłości, do wierności czy ofiarności. Te, które przeszły kryzys w jego obecności, przemieniały się i nawracały, podczas gdy wielu mężczyzn odchodziło od niego. Przyjazd z Jezusem to dla kobiet wszystkich czasów najlepsza szkoła dorastania do ich geniuszy. Kobieta jest zawsze matką i wychowawczynią. Albo na wzór Maryi, albo na wzór Ewy. Kobieta może podzielić się swoim dzieckiem, ze swoim dzieckiem, swoim ciałem i swoją krwią. Miłość macierzyńska jest fundamentem cywilizacji życia. Kobieta-matka przez 9 miesięcy staje się dla dziecka mieszkaniem. Później ofiaruje Mu swoją obecność, miłość, aby mogło ono żyć i rozwijać się. Dojrzałe macierzyństwo fizyczne jest połączone z macierzyństwem duchowym i z geniuszem wychowawczym. Macierzyństwo duchowe oznacza podtrzymywanie życia w innych ludziach poprzez karmienie ich swoją obecnością Miłością, a także codzienną troską. W tym sensie każda kobieta jest powołana do macierzyństwa. Każda siostra zakonna realizuje swoje powołanie do macierzyństwa, gdyż karmi innych ludzi Bożą Miłością i prawdą, umacnia w nich życie Boże. Najbardziej znaną kobietą, którą nazywamy matką, jest siostra zakonna, czy raczej była siostra zakonna, matka Teresa z Kalkuty. Macierzyństwo to najwspanialszy zmysł, zmysł Boży wobec kobiety i przede wszystkim On czyni ją podobną do Chrystusa. Który na krzyżu uczynił dar ze swojego ciała i ze swojej krwi. Moim największym odkryciem, mówi Bóg, jest moja Matka. Brakowało mi jej i dlatego ją stworzyłem. Sprawiłem, że powstała zanim powstałem w jej łonie. Teraz jestem człowiekiem takim jak wszyscy inni. Nie muszę niczego nikomu zazdrościć, bo sam też mam matkę. Brakowało mi jej. Moja matka nosi imię Maryja, mówi Bóg. Jej dusza jest czysta i pełna wdzięku. Jej ciało jest dzielicze i przeniknięte takim światłem, że nigdy nie mogłem oderwać od Niego oczu, przestać słuchać, i podziwiać. Moja Matka jest tak piękna, że wszystkie piękności nieba nie byłyby mi bliższe od niej. Wiem, mówi Bóg, co znaczy przebywać w objęciach aniołów, a jednak, wierzcie mi, brakowało mi matczynych ramion. Dzisiaj wiele kobiet Ucieka w pracę, ucieka w karierę, w sukces i gdzieś zatraca swoje prawdziwe powołanie. Na pewno dobrze pamiętamy takie kobiety, które w dawnych czasach zajmowały się tym, co najważniejsze. I na pewno mamy takie matki, czy mamy takie babcie, które rodziły dzieci, które troszczyły się o ogniska domowe, o rodzinę. To było prawdziwe powołanie kobiety. Niestety dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie to powołanie zostało zniszczone trochę przez system polityczny trochę przez modę, która gdzieś przychodzi z krajów bardziej rozwiniętych i do czego to zmierza. W pewnym sensie też do wynaturzenia i do zatracenia swojej godności, swojego powołania, do naśladowania pewnych postaw, które nijak mają się do planu Bożego i nijak mają się do geniuszu bycia prawdziwą kobietą i prawdziwą matką. Uczyć w świecie miłości, stawiania granic, to jest rola kobiet. I dopóki brakuje w świecie miłości, dopóki brakuje miłości w rodzinach, w środowiskach, w których jesteśmy, to jest zadanie dla kobiet. Uczenie prawdziwej miłości. Jan Paweł II. Dziękował Bogu za tajemnicę kobiety i za każdą kobietę. Za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej. Za wszelkie dzieła Boże, jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości. Dziękujemy Ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą zdolnością postrzegania cechującą Twą kobiecość, wzbogacasz właściwe rozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi, uczyć mężczyzn dorastać do miłości i odpowiedzialności. Szczęśliwa i dojrzała kobieta jest największym bogactwem i skarbem na ziemi. Dlatego w tym dniu, kiedy pochylamy się nad geniuszem kobiety, warto uświadomić sobie sens swojego powołania. I warto właśnie zawierzyć Panu Bogu swoje powołanie. Tak jak Maryja która jest święta i która jest wzorem dla każdej kobiety. Niech Maryja pomaga Wam wzrastać w Waszym geniuszu. Niech pomaga ukrywać prawdę o swoim powołaniu. Amen.